Dzień dobry Państwu. Od dłuższego czasu wiele osób zwracało mi uwagę, że należałoby wznowić książkę Wychować człowieka szlachetnego. Jest to książka, która została wydana w 2003 roku przez Instytut Edukacji Narodowej w Lublinie, czyli popularny JEN. Oczywiście, ja jestem jej autorem. I w tym dzisiejszym nagraniu chciałbym Państwu zapowiedzieć, że wkrótce uda się wydać książkę w postaci tradycyjnej papierowej. Bo jak stali czytelnicy tego bloga, tej strony, czyli Edukacji edukacjiklasycznej.pl, wiedzą, książka w postaci e-booka, czyli w wersji elektronicznej w PDF-ie jest aktualnie dostępna i można ją nabyć na takiej mojej stronie sprzedażowej, która nosi nazwę Kursy Zalewski Info. Tak jak mówię, prawdopodobnie około połowy czerwca książka zostanie wznowiona. Będzie to już trzecie wydanie papierowe, Drugie miało miejsce w 2006 roku. W sumie, jak dowiedziałem się w wydawnictwie, wychować człowieka szlachetnego rozeszło się już w nakładzie około 10 tysięcy egzemplarzy. Mówię o tej wersji papierowej. Musiałbym podliczyć, ile, ile sprzedałem egzemplarzy w wersji elektronicznej, ale podejrzewam, że Około 100-150, może nawet więcej. Krótko mówiąc, książka cieszy się dużą popularnością. Wiele osób właśnie pyta, kiedy będzie wznowiona. I w tym nagraniu chciałbym, oprócz tego, że zapowiadam, iż w czerwcu ukaże się ponownie, w tym nagraniu chciałbym przedstawić, dlaczego jest ona taka ważna. Czym różni się ta książka od podobnych pozycji dotyczących wychowania. Otóż główne inspiracje czerpałem z pism ojca Jacka Woronieckiego, głównie z jego fundamentalnej pozycji katolickiej etyki wychowawczej. W książce Wychować człowieka szlachetnego staram się dostosować wskazówki ojca Woronieckiego do czasów współczesnych. Czyli krótko mówiąc, Moim celem było przywołanie pedagogiki czy etyki wychowawczej, bo tak się wyrażał ojciec Woroniecki, która wiąże się z formowaniem poszczególnych cnót i która przywołana ponownie, odświeżona w nowych kontekstach kulturowych mogłaby inspirować rodziców i wychowawców. Mam nadzieję, że Poinformujecie Państwo o tym, że ta książka powraca na rynek swoich znajomych, wychowawców i nie tylko rodziców, dziadków, gdyż, tak jak wspomniałem, jest ona takim troszeczkę innym spojrzeniem na sprawy wychowawcze. I raczej niespotykanym w dzisiejszym, jak to się mówi, dyskursie pedagogicznym. W następnym nagraniu postaram się Państwu bardziej szczegółowo opowiedzieć o tematyce książki, o jej poszczególnych rozdziałach, jej ogólnym układzie, że tak powiem. Dzisiaj zaś no tylko chciałem w ten sposób Państwa przygotować na powrót tej pozycji i zachęcić do tego, żebyście zapisali się na moją listę mailingową, Wtedy, gdy książka się ukaże, otrzymacie o tym fakcie błyskawiczną informację. Zachęcam też do częstego odwiedzania tej strony internetowej edukacjaklasyczna.pl, gdyż te treści, które są skomasowane i opisane w książce Wychować Człowieka Szlachetnego, trochę takie rozrzucone, znajdziecie w różnych wpisach tutaj na Blogu. Dziękuję Państwu za uwagę.